E, dobry wieczór wszystkim. E, pytanie, czy mnie słychać dobrze? No to jak ty słyszysz, to miejmy nadzieję, że inni też mnie słyszą. E, ja jestem Wojtek, jestem alkoholik, alkoholikiem, mam też inne uzależnienia, ale spotykamy się głównie, żeby tutaj mówić o, o uzależnieniu alkoholowym. E, no i tak, mamy dzisiaj mówić o kroku, czwartym, o kroku czwartym, chociaż nie tylko. To dobrze, że nie tylko, bo, bo trudno mówić, dotrzeć do kroku czwartego, jak zrobiliśmy wcześniejszych kroków, zwłaszcza tutaj ten, jak powiedziałaś, nowicjuszem. Ja powiem kilka słów o sobie, bo to żeby było też istotne. Nie jestem żadnym starym wygą oskim. Jestem w sumie kilka lat już we wspólnocie, to znaczy około dwóch, trzech lat. Natomiast w zasadzie jestem też, staram się aktywnie jakoś tam działać, brać różne służby, bo jak to mówią, aby trzeźwieć trzeba działać. Natomiast w zasadzie jestem cały czas nowicjuszem. Niestety moja droga do trzeźwości jest dosyć wyboista, bo ja dosyć regularnie przez te 2-3 lata no, regularnie miałem kilka zapić, niestety co około 2-3 miesiące. Wszystko robiłem dobrze, nie wiadomo z jakiego powodu przychodził jakiś taki moment i niestety sięgałem po ten alkohol. Za każdym razem próbowałem wyciągnąć z tego jakieś, jakieś wnioski, dlaczego tak się stało. Ale niestety nie, u, nie u, uchroniło mnie to przed przed następnymi wpadkami. Teraz na szczęście mam trochę dłuższy okres. No jak to mówią, swój życiowy rekord każdego dnia pobijam. Ale jak to mówią, liczą się 24 godziny, bo prawda jest taka, że choroba jest dosyć, dosyć bardzo podstępna. Wiadomo o tym wszyscy, którzy się nasłuchali pewnie bardzo dużo na różnych mitingach O tym, jak to i ludzie, którzy mieli kilkanaście lat, też trzeźwości za sobą, i też, niestety, popłynęli. Więc to jest stara prawda. Czy ktoś ma dwa dni trzeźwości, dwa miesiące, czy 20 lat, różnica to jest ten jeden kieliszek, niestety. Więc y, mówię, nie. Właściwie jestem cały czas y, nowicjuszem. E, I y, akurat zależało mi, powiem szczerze, y, żeby właśnie mówić o tym czwartym kroku, ponieważ akurat świeżo jestem po skończeniu tego czwartego kroku, nie po raz pierwszy, bo miałem e, cztery podejścia do programu. E, poprzednio byłem już przy ósmym kroku, niestety. Wiadomo, co masz domyślacie się, co się stało. Więc cóż, no najważniejsze, nie poddawać się robić dalej swoje. Więc tak jak mówię, jestem po raz kolejny na programie. I, I akurat niedawno zrobiłem czwarty krok. Tak, i przeczytała chyba Lucyna, tak, że jak, jaką brzmi, tam jest, że jest gruntowny i odważny. Ja powiem szczerze, nie wiem, co to tak odważny, co to do końca znaczy. Natomiast ja bym koniecznie tutaj dodał szczery. To jest myślę, że bardzo ważne. Żeby nic tutaj nie upiększać, nie ukrywać, tylko no niestety walić prosto z mostu sam przed sobą, bo to jest bardzo ważne do tego, żeby, do, dla następnych, do następnych kroków. Tak, więc y, mówię, nie będę opowiadał tam więcej o sobie, o jakichś tam swoich, bo y, dla mnie trochę to jest nudne, te piciorysy są nasze dosyć podobne. Yy, natomiast właśnie opowiem o swoim podejściu do tego czwartego kroku. Yy, tak jak powiedziałem wcześniej, nie byłoby szans, żebym miał ja do tego czwartego kroku. Yy, gdybym nieporządnie nie zrobił przede wszystkim tego pierwszego. Miałem najbardziej, bardzo, bardzo, bardzo poważny problem, powiem szczerze i chyba nie tylko ja. Yy, bo yy, za, zaakceptować to, że ja jestem alkoholikiem, to jest po prostu dla wielu z nas to jest yy, no ściana jakaś nie, nie do przebicia, to tysiące argumentów tak, że a co tam ludzie sobie piją do, do, do kolacji codziennie, Francuzi tak, nie wyobrażają sobie obiadu bez wina, tysiące różnych innych argumentów. No, ale to wiadomo, no, trzeba po prostu czasami zaliczyć swoje dno. U mnie tak było akurat. E, takie czy inne, nie ma się sensu tutaj licytować, kto jakie dno zaliczył. W każdym razie, e, coś się musi stać w naszym życiu, że w końcu dojdziemy do wniosku, że akceptujemy, że, że jesteśmy bezsilni. Ja to codziennie mówię do swojego szefa, jak się modlę, e, bo wiem, że jestem bezsilny. Ja po prostu sobie... Rady nie dam bez Niego i w ogóle nie dam sobie rady bez wspólnoty. No, to jest taka prawda. Jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, to nie ma problemu. Wspólnota jest też dla agnostyków i dla ludzi niewierzących i właściwie wierzących też innych kultur. Nie ma to żadnego znaczenia, natomiast jestem przekonany, że, że cała wspólnota to jest jakiś jeden wielki cud i i bez tego to sobie no, nie ma szans, yy, więc no w końcu tak. No zaliczyłem drugi krok trzeci, nie będziemy nad nimi się roz, teraz rozbodzić i mamy krok czwarty. I o co tutaj chodzi w tym kroku czwartym, tak? Ja przyznam szczerze, mam tą niebieską książeczkę. Zaznaczałem sobie też parę e, rzeczy, których istotne dla mnie są też, o których też chciałbym powiedzieć. E, tak. Więc... E, Powiem szczerze, ja otworzyłem oczy, powiem. Naprawdę, ja otworzyłem oczy, jak sponsor mi tam powiedział, no co, jak ma to wyglądać, tak, tabelka, seks, urazy, yy, no to jest dosyć, jeszcze w miarę łatwo idzie, ale najgorzej jest z tymi rzeczami, gdzie musiałem napisać to, co na ja kogoś skrzywdziłem innych ludzi. I tutaj było trochę jak krew z nosa, bo no, za przeproszeniem to jest jak grzebanie się po prostu w swoich złych uczynkach i, i, i to, co komuś gdzieśmy tam nabroili w swoim życiu. I tutaj właśnie to, co mówiłem, przy każdemu, każdemu radzę, żeby naprawdę, po pierwsze, nie spieszyć się z tym, myślę, że tutaj chyba, chyba wszyscy sponsorzy, nikt tutaj nie, nie pogania przy tym kroku. Yy, więc po pierwsze mówię to radzę, żeby to na spokojnie, na spokojnie nie wiem, tam sobie zostawić miesiąc czasu, co wracać do tego co jakiś czas nawet zastanawiać się nad tym wszystkim bo to jak dobrze i, i, i porządnie i właśnie szczerze do tego podejdziemy jak rozliczymy te wszystkie swoje demony i, i brudy z przeszłości to tym łatwiej później nam się będzie Żyło. Taka jest prawda. E, tak, nie? Więc e, zalecam zdecydowanie do tego. I powiem wam szczerze, na przykład. E, e, pojawiło się u mnie w tabeli takie, e, takie tam rzecz, że no zdradzałem swoją żonę wielokrotnie w przyszłości. Moją, byłą żonę, przepraszam. E, zdradzałem wielokrotnie. No to oczywiste, no bo zdradzałem, no więc trudno, żeby się to nie trafiło do tabeli, tak? A mój sponsor powiedział, mówi tak, a a propos tych zdrad, mówi słuchaj, a umieściłeś tam też córkę swoją. Ja mówię, no przecież córki, a nie, no, to, to ja żonę zdradzałem. No ale nie wydaje ci się, że, yy, że twoja rodzina i przez to twoja córka też przez to cierpiała? No i oczywiście otworzy, tak rzeczywiście, ja mówię, o kurczę, hmm. No tak, no tak jest, rzeczywiście I także yy, między innymi dlatego jest tutaj też yy, pomoc potrzebna kogoś, tak? To jest wyraźnie, musimy z kimś wyznać też komuś, to znaczy właśnie to jest yy, yy, w kroku piątym, co prawda, tak? Znaliśmy sobie Bogu i drugiemu człowiekowi, ale jest to jakby nie, nie złącz, połączone zdecydowanie z tym krokiem czwartym, więc w każdym razie nie, nie, nie można tego samemu zrobić, tego czwartego kroku. Znaczy, krok czwarty trzeba zrobić samemu, natomiast później to jest bardzo ważne, bo, bo my sami też nie dostrzegamy pewnych wielu rzeczy, tak jak właśnie na tym przykładzie, o którym powiedziałem. I takich rzeczy jest bardzo dużo, no na przykład typowo nasze polskie podejście do, do, do kradzieży, tak, że tam, o no ktoś weźmie, przyniesie, jak pracuje, jak ktoś na budowie, potrzebuje, nie wiem, w domu jedną tam troszeczkę farby, no to sobie myśli, a co, to ja tam będę, potrzebuję tu gdzieś tylko podmalować, to ja mam, będę całą puszkę zaraz kupował, bez sensu, wezmę trochę sobie z budowy i sobie przeniosę, nie, przecież to tam dla firmy, to nie ma żadnego znaczenia. Ale to jest kradzież. To jest kradzież. I to też y, po prostu potrzebny jest drugi człowiek, żeby czasami nam takie rzeczy y, y, uzmysłowić. Dlatego, że chyba każdy z nas wie, że my jesteśmy mistrzami po prostu samo czy Zawsze znajdziemy powód, żeby się usprawiedliwić. Y, a to tak, to tak nie działa, więc, y, więc dlatego warto tutaj podejść do tego. Y, bardzo, bardzo e, szczerze. E, no to tyle. No natomiast mm, tu jeszcze mam taki ciekawy fragment, to ja mam szczerze. E, przeczytam taki fragment, tak? Słuchajcie, z tej, tej właśnie książeczki. Że najbardziej powszechnymi symptomami Zagrożenia emocjonalnego są zamartwianie się, złość, litowanie się nad sobą i depresja. Ich przyczyny czasem w nas samych, a czasami na zewnątrz. Dokonując obrachunków w tej dziedzinie powinniśmy starannie rozważyć wszystkie nasze stosunki z innymi ludźmi, które są źródłem stałych lub powracających kłopotów. Tekst jest znacznie dłuższy, ale co ja właśnie powiem wam szerzej, jak rozpisałem te wiele bardzo różnych takich sytuacji, nawet jeśli chodzi o urazy, bo mówiłem wcześniej, że tam z tymi urazami to, to jest dosyć łatwo tak pisać, no bo mamy urazów bardzo dużo, a to takie, to takie, ten nas kurzył, przypominamy sobie sprzed nawet 20 lat czasami. Warto to fajnie tak rozpisać, bo powiem Wam szczerze, że jak się później na to patrzy, to bardzo się często okazuje, że te nasze urazy to w ogóle jakaś bzdura tatarna. Wyimaginowane. I mówiąc krótko, to bardzo często, że ten Jakieś zakłócenia, coś, nie wiem. To znaczy ja teraz to ja nic nie mówię, jak jakieś hałaty, już nie wiem, czy coś. O. Eee, bazę. się się mówić Chyba będzie teraz cisza. Yy, mam nadzieję, że mnie słychać dalej. Okej, okay, trochę, trochę się to. Yy, zapomniałem o czym mówiłem teraz, ale no dobra, wracajmy po, po kolei, nie? więc yy, więc tak jak mówię, jak się bardzo często przejrzymy, przejrzymy na te nasze sytuacje, nawet te, te urazy i tak dalej, to bardzo często się okazuje, że w ogóle te urazy to w ogóle jakieś, nie wiadomo, z czapki wzięte i wynikające, mówiąc krótko. Tylko i wyłącznie z naszych oczekiwań, e, e, bo to jest właśnie tak fajnie napisane. Nasz egocentryzm zostawia na, nas dwie zostawia na nas dwie katastrofalne pułapki. Albo usiłujemy uzależnić od siebie bliskich nam ludzi, albo sami popadamy w nadmierną od nich zależność. No i taka jest prawda. Słuchajcie, każdy z nas tu wie, również na tej drodze już trzechwienia, że my mamy też tendencję y, do, nie wiem, moralizowania. Później jesteśmy już tacy święci, że po prostu byśmy wszystkich chcieli dookoła y, poprawiać i mówić im, jak mają żyć, albo co mają robić, y, zwłaszcza wobec swoich bliskich, a czemu oni nie zauważają. I bardzo często z tego powodu później biorą się... Y, następne nieporozumienia, bo mamy oczekiwania. Yy, mój sponsor mi zawsze mówił, słuchaj, nie miej oczekiwań nie będziesz rozczarowany. Ty nie będziesz miał urazów, nie będziesz się nad tym zastanawiać. Chociaż yy, prawda jest taka, że czasami w łatwo powiedzieć. No, ja łatwo jest nie mieć oczekiwań wobec yy, ludzi, którzy są mi obcy, czy tam jakoś mało ich specjalnie znam, no to trudno. Jakieś wobec nich bardzo duże oczekiwania. Natomiast jeśli chodzi o bliskich, rodzinę, no to niestety, zarówno w okresie, kiedy byliś, piliśmy, to tak, tak samo później, na trzech, bo czasami nawet pewnie też słyszeliście często takie coś, że Jezu, ty, z Tobą to się teraz nie da wytrzymać, jak nie pijesz, bo wiesz, wolałam, jak Ty piłeś, bo jesteś nie życia, tak? Więc to jest, to jest właśnie ważne, nie? żeby się przyjrzeć dokładnie tym wszystkim sytuacjom, po co? Po to, żeby Wyłapać swoje wady charakteru. Ja jak wyłapałem swoje wady charakteru, to mi się oczy otworzyły, to ja powiedziałem, co? To ja, To nie jest, to nie, to niemożliwe, to kimś innym jest. No ale wyszło mi jak czarno na białym, tak? Że jestem, ma, mam w sobie mnóstwo egoizmu, egocentryzmu, yy, złości do innych ludzi, do całego świata w ogóle bez powodu. Yy, więc właśnie ta, to, ten krok czwarty jest bardzo ważny, żeby się przyjrzeć samemu sobie bo na spokojnie. Właśnie to, to, co mówię, powtarzam, to jest bardzo ważne, spokojnie, bez pośpiechu. Przyjrzeć się czasami coś napisać, sytuację, ale zostawić, to powrócić później do, do jakich, po jakimś czasie do tego, bo z perspektywy czasu, tak jak powiedziałem, te sytuacje czasami zupełnie inaczej wyglądają. I wtedy się okazuje, że szef na przykład, ja miałem taką sytuację, przypisałem majstra swojego byłego, tam jakimś Bułgarem był, który bardzo ode mnie za dużo oczekiwał, wiecznie się czepiał, tam coś mi dawał do roboty. Jeszcze nie zacząłem porządnie tego robić, a on już dzwonił do mnie, coś chciało ode mnie po prostu, no i tak wkurzał, że szok, straszny uraz miałem do niego. A później to tak jeszcze sponsor mi też to wytłumaczył, pom pomógł mi to mówi, no tak, no ale słuchaj, no to jest jego robota, tak? To nie wszyscy są idealni ludzie. Nie są od spełniania twoich oczekiwań, że on ma być fajny, miły i przyjemny. Jesteś w pracy nie po to, żeby tam sobie, nie wiem, pograć na, na komórce w golfa w międzyczasie, tak? Kiedy tylko jak ktoś nie widzi, tylko jesteś, żeby tam pracować. Masz swojego szefa, musisz, czy ci się to podoba, czy nie musisz spełniać y, jego, że tak powiem, polecenia. No więc coś w tym dziwnego, więc to jest, y, to jest, mówię, no to nie jest łatwe, ten krok czwarty, bo to jest, mówię, grzebanie się w takich swoich przeszłości, grzebanie się w brudach, ale zdecydowanie y, warto temu poświęcić czas, rozpisać te wszystkie sytuacje, wracać do nich później. Y, jak nam się coś tam gdzieś przypomni, to też y, coś tam dopisywać, zdecydowanie lepiej to zrobić, nawet czasami za dużo rzeczy napisać, niż za o czymś, o czymś, zapomnieć, bo ja wiem po sobie, że po prostu jak przestałem w swoim życiu, rozliczyłem te wszystkie rzeczy stare, bo tak jak mówię, no, ten krok czwarty nie robiłem teraz, ostatnio zrobiłem, ale to nie, byłem, nie było pierwszy raz. Więc jak po prostu porozliczałem się z tymi swoimi demonami, to jest, to mi się po prostu teraz tak fajnie żyje, nie muszę nikomu kłamać i nie muszę, nikradny. Nawet a propos tej sytuacji, a propos, jeżeli ktoś rzeczywiście ma taką sytuację i o której mówiłem tak, że musi ma tam w domu gdzieś coś sobie tam podmalować, i potrzebuje troszeczkę tylko tej farby. Wcześniej to byśmy po prostu wzięli, nawet nikogo nie zapytali. A wystarczy tylko pójść do szefa, czy do majstra, czy do kogoś, powiedzieć mu, jaka jest sytuacja. Zapytać, czy mogę wziąć sobie tam słoik, trochę farby. Zazwyczaj, nie wiem, wydaje mi się, że 99% to y, tych swoich tam szefów, czy, czy przełożonych, to po pierwsze będą zdziwienie że trafili tu jakiegoś uczciwca, i, i, i chyba mówię, 99% przypadków to ludzie się zgadzają na to, bo to dlaczego nie, przecież to mówię, w, w skali tam firmy jak ktoś sobie od pracownika odleje słoik y, farby to nie jest to żadna jakaś wielka strata natomiast wy macie czyste sumienie wy macie czyste sumienie i po prostu i fajnie, i, i nie, nie macie później o czym myśleć o Boże, co tam, co ja zrobiłem po nie, więc, yy, więc tak, no więc warto no, zastanowić, zrobić to powoli yy, i, i tyle, nie, więc yy, jeszcze wiecie co, yy, chciałem tylko jeszcze fajnie powiedzieć, bo tu jest coś też o Wojtku w tym czwartym kroku napisane, to jest bardzo fajnie napisane i króciutko, o. To jest napisane tak w tym czwartym kroku. Właśnie na temat usprawiedliwiania się. Musieliśmy pić, ponieważ nam się źle wiodło i ponieważ wiodło nam się dobrze. Musieliśmy pić, ponieważ dusiliśmy się w atmosferze zaborczej miłości rodzinnej albo dlatego, że nikt nas nie kochał. Musieliśmy pić, ponieważ odnosili, odnosiliśmy wspaniałe sukcesy albo ponosiliśmy drożące klęski. Musieliśmy pić, bo nasi wygrali albo przegrali i tak dookoła Wojtek, tak jest napisane dosłownie, tak dookoła Wojtek sami wiecie, że po prostu każdemu z nas to pretekst nie, nie był potrzebny do picia i pretekst do a później to tak a propos kroku czwartego pretekst do awantury pretekst do no bo przecież, no jak mogłem się nie odezwać jak ktoś mnie wkurzył, tak, no on taki ham za przeproszeniem, tak i pretekst nie tylko tutaj tu jakby mi przykład, nie? że tekst do picia to każdy z was wie, że alkoholik sobie znajdzie, każdy powód jest dobry, ale to później się okazuje przy robieniu tego kroku czwartego, że właśnie my sobie znajdziemy pretekst, żeby wszystko wytłumaczyć, usprawiedliwić się, użalać się nad sobą o ranę, potem mój majster to on czego on ode mnie chce, tak jak w tym moim przykładzie e, i, i, i tak dalej, tak, i w koło i Wojtek, tak, więc... E... To jest bardzo ważne, y, nie usprawiedliwiać się, podejść do tego bardzo szczerze, y, powoli, no spokojnie i na pewno warto to zrobić, bo nie da się później spokojnie żyć i, i, i wcześniej czy później te demony wrócą. Więc tutaj nie ma co za absolutnie zamiatać nic pod dywan. Y, bo po no, prostu no, nie, no, nie da się tak. No. Musi to być dokładnie szczerze zrobione do samego końca. No i dopiero później możemy iść dalej, myśleć o rozwoju i, i, i prowadzić normalne e, życie fajne e, i bez alkoholu. E, bo im więcej rzeczy zostawimy nierozliczonych, tym jest większe prawdopodobieństwo, e, że wcześniej czy później coś nas dopadnie, jakiś demon z przeszłości i po prostu e, wrócimy do tego picia, nie? więc. E, więc chyba to tyle, ja nie będę przeciągał, ja tam sprawdziłem, że było 20 minut, już tutaj gadam około 25, ja w sumie szczerze mówiąc nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat, nie będę sztucznie prze, przeciągał, więc z mojej strony to tyle, ja dziękuję bardzo.